Radioafera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl Ukośnik player. Autopromocja. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką.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 to utrwalający właściwie y, ten aspekt. Więc y, bardzo trudno będzie tutaj y, często...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 Zdystansowaną narrację? Czyli to jest to chyba takie bardzo ciekawe połączenie, trochę e, wydawałoby się, że niekompatybilne pod tym sens w tym sensie, w jakiś, że w jakiś sposób takie niekoherentne. E, w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 Godzina osiemnasta. Radio Afera 98,6 MHz. Portret sprawcy. Usłysz kryminalne historie. Historia. W niedzielę o 12.30. Tylko w Radio Afera. 1998 rok. Powstaje wyszukiwarka Google, na rynku pojawia się Windows 98, debiutuje kanał Carton Network, a Polska dopiero rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. W międzyczasie po swoje szóste i ostatnie mistrzostwo NBA idzie Chicago Bulls z Michaelem Jordanem w składzie. Drużyna ta sprawiła że miliony dzieciaków na całym świecie marzyło o grze w koszykówkę na poziomie NBA. Jednym z nich był Polak, urodzony w 1984 roku Przemek Czaja. Był on młodym, uśmiechniętym dzieckiem, uczniem szkoły podstawowej o wysokich zdolnościach manualnych. W przyszłości chciał zostać stolarzem. Miłością jego życia była jednak koszykówka, którą kochał całym sercem. Urodzony w Słupsku trzynastolatek, od zawsze kibicował mi z całym czarnym. W sezonie 1997 98 rywalizowali o miejsce w barażach z lokalnym rywalem, AZS Koszalin. Mecz miał mieć miejsce 10 stycznia w sobotę. Przemek, który z reguły chodził na mecze ze starszymi braćmi, tym razem sam uzbierał pieniądze na bilet. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy, jednak nikt nie spodziewał się, że ten mecz będzie dla Przemka ostatnim. Cześć, słuchacie Portretu Sprawcy. Nazywamy się Mateusz Korzeniewski i Aleksander Szwarc. Ponad 2000 widzów w hali w Słupsku wita drużynę gości. Derby Pomorza. Po meczu około 19.45 grupa kibiców wyszła z gmachu hali Gryfiej w Słupsku w stronę dworca. Wśród tej grupy był również Przemek kierujący się do domu. Fanów eskortowała grupa policjantów, pilnująca porządku w obawie o ewentualne bijatyki spowodowane derbową atmosferą. Wśród nich za małą grupą szalikowców był radiowóz, w którym znajdowało się dwóch funkcjonariuszy. W pewnym momencie zaobserwowali oni, że kibice przechodzą przez ulicę na czerwonym świetle. Na wspomniany widok Dariusz W., jeden z owych funkcjonariuszy, wychodzi z radiowozu i wyposażony w pałkę policyjną zaczyna gonić za kibicami. Ci zaczynają uciekać, z tyłu grupy pozostał jednak Przemek, który nie był na tyle wysportowany, by uciec przed policjantem. Chłopiec otrzymał kilka solidnych ciosów, w tym w szyję i głowę, a następnie padł na ziemię w bezruchu. Zauważyli to inni kibice, śpiesząc młodemu na ratunek. Dariusz W. jednak skutecznie nie dopuszczał ultrasów do udzielenia pomocy. Odmawiał również wezwania pogotowia ratunkowego. Drugi funkcjonariusz na miejscu, Robert K., pozostający w samochodzie, również nie udzielił pomocy. Plotki głoszą, że podbiegł do niego jeden z kibiców, błagając o pomoc, której również nie udzielił. On sam zeznawał, że podszedł do niego jeden z kierowców w sprawie awarii hamulca ręcznego w jego aucie. Ostatecznie karetka dociera na miejsce po 15 minutach. Pomimo podjętej reanimacji, zgodnie z radami miejscowych około godziny 20.20, Przemekczaja odszedł z tego świata, nie odzyskując przytomności. On the scope, yes, through look, you might take it as a trip. But a nigga like Ren is on the gangster tip, straight out of Compton. Compton. Compton. Easy as his name and the boys coming. Straight out of Compton. Is a brother that don't smother your mother And make your sister think I love her Dangerous, motherfucking raising hell And if I ever get caught, I make bail See, I don't give a fuck, that's the problem I see a motherfucking cop, I don't dodge him But I'm smart, lay low, free for a while And when I see the punk pass, I smile To me it's kind of funny The attitude show showing nigga driving But don't know where the fuck he going Just rolling, looking for the one they Plotka o zabójstwie chłopca przez policjanta bardzo szybko rozeszła się po mieście. Już dzień po tragedii rozpoczęto śledztwo. Wyniki pierwszej sekcji zwłok oraz raport zespołu ekspertów wykazały, że Przemek umarł skutek uderzenia słupa podtrzymującego linię trakcyjną dla trolejbusów, a nie w wyniku uderzenia pałką policyjną w głowę. Wznieciło to gniew środowiska lokalnych kibiców, którzy nie wierzyli w ustalenia komisji. Istniało podejrzenie, że cała sprawa jest prowadzona tak, by zatuszować wszelkie nieprawidłowości. Wyszli oni pod prokuraturę, w której odbywało się śledztwo. Dochodzi wówczas do pierwszych starć protestujących z policją. Informacja o zamieszkach błyskawicznie rozprzestrzeniła się po całym kraju, powodując zjednoczenie się podzielonego zazwyczaj środowiska miłośników sportu. Był to jeden z niewielu razy, kiedy udało się zawiesić topór wojenny w wyższej sprawie. Następny raz taka sytuacja miała miejsce przy śmierci papieża Polaka, i prawdopodobnie nigdy więcej. Twoje tołożyły również media, szczególnie te lokalne, na bieżąco relacjonując przebieg wydarzeń. Wtedy ta sprawa zaczyna wykraczać poza samozabójstwo, zamieniając się w otwartą wojnę na linii kibice-policja. Do Słupska zaczynają zjeżdżać się posiłki z obu stron. Kibice z polskiej Polski przyjeżdżają pociągami, a policja wzywa wsparcie z innych komisariatów oraz służb. W nocy z 11 na 12 stycznia na ulicach Słupska rozpętało się istne piekło. Kibice w furii zaczęli chwytać co tylko się dało. Kamienie, śmietniki, płyty chodnikowe, betonowe doniczki. W ruch poszły również butelki z benzyną. Cała improwizowana artyleria została skierowana w policjantów. Tej nocy zamieszek nie udało się stłumić. W tej wymianie zdań więcej argumentów padło po stronie kibiców. Presja społeczna spowodowała wznowienie śledztwa, które tym razem wykazało inne wyniki. Ponowna sekcja zwłok przeprowadzona tym razem w Gdańsku wykazała, że Przemek zmarł z powodu krwiaka mózgu, który mógł powstać wskutek uderzenia tępym przedmiotem, np. pałką policyjną. Śledztwo zostało przeniesione do prokuratury w Elblągu oficjalnie, żeby przeprowadzić je z dala od zamieszek niepokoju i presji. Nieoficjalnie jednak podejrzewa się, że z powodu skandalu wokół śledztwa przeprowadzonego w Słupsku. Away fires Where the hills forever burn At the feet of our heroes We try hard to learn But the lesson is lost there the smoke and the mud, that we are one flesh, one breath, one life, one blood. the river that ran red with shame i stood in the killing fields where death had no name i stood with my brothers and away Flood. And we were one flesh, one breath, one life, one blood the ground, tasted ashes on my tongue, thinking that only the dead are forever young. In the twilight And for a moment or more It was a world without danger A world without war Then I would take all your suffering It would do any good Cause we are one flesh One breath 14 stycznia. To wtedy na terenie cmentarza Komunalnego w Słupsku odbył się pogrzeb Przemka Czai, na którym pojawiło się 3000 ludzi. Trumny z kościoła na cmentarz nieśli kibice czarnych. Na uroczystości nie było policji, a porządku pilnowali duchowni. Całość odbyła się w spokojnej atmosferze, a trumna została przeniesiona w ciszy. Wśród obecnych byli m.in. dyrektorka szkoły postowej, do której uczęszczał Przemek, Jolanta Wiśniewska. Czy żona ówczesnego premiera Ludgarda Buzek. Spokojna atmosfera nie potrwała jednak długo. Tuż po pogrzebie grupa kibiców zaatakowała jeden z radiowozów, rozbijając szybę. To spowodowało ponowne zamieszki, mimo apeli rodziców Przemka, czy prób uspokojenia sytuacji poprzez zakaz sprzedaży alkoholu oraz przyspieszone postępowania wobec huliganów. Zmieniły się także nastroje mieszkańców Słupska. Wcześniej popierali protestujących, a teraz mieli dość niepokoju w mieście. Pojawiły się nawet głosy, że policja powinna ostrzej traktować demonstrantów. Ostatecznie uniewinniono wszystkich rebeliantów, a zamieszki po kilku dniach ustały. Bilans walk to 72 rannych policjantów, 22 zdemolowane radiowozy oraz 239 aresztowanych hiboli. Dodatkowo po wydarzeniach KRIT podjęła kontrolę lokalnych stacji radiowych. Z raportów wynikało, że jedna z nich podczas relacji z zamieszek podała do informacji rysopis Dariusza W oraz jego adres zamieszkania, a ponadto podawała regularnie na antenie pozycję patrolów policji, za co została ukarana. Na miejscu śmierci Przemkaczaj znajduje się pomnik upamiętniający wydarzenia. Wszystko, więc głowę mam spokojną Może ty, ja wiem, że czegoś mi nie wolno. Mówią, to się opłaca, więc Skąd skrupuły, ja wolę wiedzieć, co warto Niezależnie od sumy, niezależnie Od dumy, Reperkusji i skutków Nawet gdy uwodzi głupców I idą za czymś tłumy Mówią, prać brudy, należy w wąskim gronie Za kurtyną, ale cóż, i tak masz brudne dłonie. stoję, nic więcej Nic mniej niż człowiek, z każdą wadą I zaletą, gotów konsekwencje ponieść Stanąć w obronie, lub uderzyć Pierwszy, milczeć, lub Wziąć pióro i pisać trudne wersy I nawet jeśli milczę, gdy trzeba krzyczeć Nawet kiedy krzyczę, gdy powinienem milczeć Sumienie da mi znać Popiół mam zawsze przy sobie I nie musisz mi pomagać Sam wysypię go na głowę To tylko krok, by granicę przekroczyć Spuścić wzrok, nie patrzeć w oczy Przeszłość, dzielić grubą kreską Lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć Zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku Bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne Lecz dlaczego tylko ja mam uważać Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze Ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko się zgodzę Nie mam zamiaru spełniać czyichś oczekiwań W życiu nie chodzi o to, by sympatię zdobywać Więc czasem ktoś zarzuci ci egoizm i co z tego? Masz wszelkie prawo do tego, by się bronić, to boli Kiedyś blisko, teraz sobie obcy ludzie i trudno tak musiało być Nie mam złudzeń, nie mam pretensji Nie czuję nienawiści wszystkiego najlepszego Opc jest mi smak zawiści, mszczą się słabi Nawiedzeni chcą cię zbawić Czasami duma nie pozwala spraw naprawić Cóż, czasem granice ktoś przekracza a w życiu nie ma powrotów Czas przecież nigdy nie zawraca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 a w życiu innych stoję obok Czasem możemy nie znać czyjejś motywacji do czynu I oddalamy się od racji, obierając zły azymut Słowo do wszystkich depozytariuszy prawdy Przyjdzie dzień, kiedy los to właśnie z was zadwi Jeśli nie znasz warunków, fakty są ci obce Jakbyś mieszkał na księżycu i chciał mówić coś o Polsce Czasem kompleksy biorą górę nad rozsądkiem Ale twoje porażki z sobą to nie jest mój problem Kiedyś za wszystko w życiu sam odpowiem Nikt mniej, nikt więcej, po prostu człowiek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 Robert K. za nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia otrzymał karę 8 miesięcy więzienia. Z kolei Dariusz W. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym otrzymał karę 6 lat więzienia po apelacji przedłużonych o kolejne 2 lata. Dodatkowo musi on zapłacić odszkodowanie rodzinie Przemka w wysokości 300 tysięcy złotych. Sąd zgodził się na rozbicie tej kwoty na raty na 148 lat. Jak mogliśmy dowiedzieć się z powstałego w 2003 roku reportażu telewizyjnego pod tytułem Zabić go, uważał on, że jest niewinny. Siedzi w więzieniu na podstawie umowy kibiców, a grobu Przemka nie odwiedzi, gdyż nie będzie poniżał się do tego, aby przepraszać huliganów. Pomimo braku skruchy, Dariusz W. został zwolniony przedterminowo z więzienia po odbyciu połowy wyroku. Jego dalsze losy nie są znane. To był Portret Sprawcy. Mówili do Was Mateusz Korzeniewski i Aleksander Szwarc. Słyszymy się za tydzień o 12.30. Do usłyszenia. Robiło, czeka to też nas Ziemia coraz więcej pragnie ciała ludzkich mas Nikt nie powiedział jak długo będziemy żyć Do jakich rozmiarów ciągnęło się będzie życia żyć, Nikt nie powiedział kiedy mamy się pożegnać ile mamy czekać aby znowu się pojednać Ramię w ramię, nawzajem siebie wspierać Rodzimy by żyć, żyjemy by umierać O niele śmierci, proszę powiedz mi Czemu w stosunku do nas jesteś obojętny Najlepsze są dla ciebie młode ofiary Nigdy nic ci nie zrobiła, traktuję się jak ty Zobacz, ile miłości w trakcie człowieku Niejeden by chciał przeżyć choć pół wieku Jednemu od wielu lat Najbliższych w brak Ciężko pogodzić się z tym, ale mimo tego ja i tak Jestem tego pewny Błędnej duszy O tym wiem, że gdzieś na szczycie góry Wszyscy razem spotkamy się Mimo świata który Kotaj rani na dzień, dzień Gdzieś na szczycie góry Gdzieś daleko i bardzo wysoko Gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam nogą Gdzie spokój, harmonia i natury zew Gdzie słychać szum drzew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 nie docieka, człowieka obok człowieka Z nurtem płyną jak rzeka Połączenie wiedzą całość Na samym szczycie góry mekka. ja! ja, ja, ja. U, u, ja. Come on! Jestem tego pewny W duszy o tym wiem Że gdzieś na szczycie góry Wszyscy razem spotkamy się Mimo świata góry noticing see kury wszyscy razem spotkamy się ga ga ga ga ga ga ga ga ja ja ja ya, ya, ga ga ga ga ja ja ja ja spotkamy Sprawcy Usłysz Kryminalne historie Historia. W niedzielę o 12.30 Tylko w Radio Afera Autopromocja Czarna niedziela Godzina 15 Czarna muza Czarna litera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 Bo jeśli lubisz szeroka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać Audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godzin dziewiątej wieczorem. Afera w Internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku facebookcom ukośnik radioafera. Autopromocja, reklama, gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień na prezent.